Dla jednych jest symbolem polityki ugodowej, współpracy z caratem, sprawcą tragicznego w skutkach powstania styczniowego 1863 roku. Dla drugich niedocenionym, za wcześnie urodzonym pozytywistą, reformatorem, który dokonał śmiałych reform w szkolnictwie, administracji, a przede wszystkim doprowadził do zniesienia pańszczyzny. Margrabia Aleksander Wielopolski. Kim był? Realistą czy zdrajcą ideałów niepodległości? W 1864 roku w walce o niepodległą Polskę poległ Romuald Traugut. Początkowo nie zamierzał brać udziału w powstaniu. Nie widział szans na zwycięstwo. Był emerytowanym podpułkownikiem wojsk carskich. Dlaczego zmienił zdanie? Został dyktatorem i miał nadzieję na podtrzymanie upadającego już przecież zrywu. Aleksander Wielopolski i Romuald Traugut to bohaterowie dzisiejszej audycji.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 Początek stycznia 1863 roku dzięki magii radia w cyklu Kronika Powstania Styczniowego rozmawiałam z namiestnikiem Królestwa Polskiego, wielkim księciem Konstanty Mikołajewiczem, rodzonym bratem cara Aleksandra II. Wasza wysokość, ekscelencjo, jeśli można, pana stryj, także wielki książę Konstanty, 32 lata temu nie zapobiegł wybuchowi powstania, a czy panu się uda? Na pewno. Polacy są teraz zdecydowanie mądrzejsi niż wtedy, wiedzą, co stracą. Stracą to, co z takim trudem wywalczył dla nich margrady wielopolski, mając, nie ukrywam tego, moją życzliwość. Przecież cała administracja w królestwie jest polska. Polskie jest szkolnictwo. Całkiem niedawno otwarto uroczyście szkołę główną, ale na tym nie koniec. Margrabia ma jeszcze inne pomysły, w realizacji których na pewno mu pomogę. Jeśli łaska, jeden pomysł znany jest wszystkim. Na 15 stycznia zapowiedziano brankę. A jeśli jednak mimo wszystko powstanie wybuchnie? Będzie to klęska wszystkich, Polaków i życzliwych Polsce Rosjan. Będzie to kres marzeń moich i Margrabiego Wielopolskiego o pokojowym ładzie w Królestwie. Wierzę jednak w rozsądek Polaków. Wierzę, że będę mieszkał w Warszawie jeszcze wiele lat, a malgrabia zostanie polskim bohaterem narodowym. Przypomnijmy, Aleksander Wielopolski Margrabia Gonzaga Myszkowski rocznik 1803 człowiek z bardzo dobrym wykształceniem prawniczym i filozoficznym po studiach w Warszawie Paryżu, Getyndze w młodości rewolucjonista uczestnik powstania listopadowego. Członek misji dyplomatycznych z ramienia rządu narodowego do Londynu z prośbą o wsparcie z rybu niepodległościowego. Dlaczego po 1846 roku po rzeź szlachty w Rabacji Galicyjskiej rewolucjonista przeszedł na stronę wroga, na stronę caratu? Rzeczywiście zasadne jest pytanie, czy Wielopolski przechodził istotną ewolucję swoich poglądów w trakcie swojego długiego życia? Ewolucja, jaka się w jego myśleniu dokonała, dotyczyła raczej kierunku geopolitycznego niż społecznych spraw. Wielopolski wywodził się z rodziny o długich tradycjach. U samego początku tej rodziny leży kariera mieszczańskiego rodu z Krakowa, który kupił sobie nazwisko Wielopolskich faktycznie. Ale ta tradycja, którą przyjął Wielopolski, tradycja wielkiego pańskiego rodu polskiego, zobowiązywała go raczej do nastawienia konserwatywnego i jemu był w istocie wierny całe swoje życie. To, że w roku 1830-31 służył powstaniu listopadowemu nie oznacza wcale, że stał się rewolucjonistą. Tak jak pani powiedziała, znakomicie wykształcony uzyskał doktorat z filozofii na Uniwersytecie w Gettyndze, był wykorzystany dobrze przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, tworzącego się wtedy rządu narodowego powstańczej w Warszawie, jako człowiek zdolny służyć. Polsce okładą swoimi kontaktami arystokratycznymi na dworach obcych, szukając możliwości wsparcia dla powstania nie przez rewolucję, ale przez pozyskanie pomocy innych ustabilizowanych mocarstw. I tu jest myślę jedno z ważnych doświadczeń. Wielopolskiego, które wpłynie na zmianę jego orientacji geopolitycznej w przyszłości. Wspomniana przez panią misja do Anglii. Miał rozpoznać wielopolski możliwości pozyskania polityki brytyjskiej dla wsparcia powstania. Złożył memoriał na ręce no, najwybitniejszego niewątpliwie dyplomaty brytyjskiego XIX wieku, lorda Henry Palmerstona, wielokrotny minister spraw zagranicznych Imperium Brytyjskiego przyjął polskiego dwudziestokilkuletniego kandydata na dyplomatę z bardzo dużym dystansem. Memoriał, który zakładał, że Wielka Brytania, nawet nie wypowiadając wojny Rosji, zachęci Austrię do poparcia tego powstania, do wyrzeczenia się Galicji i co najwyżej ograniczy się do manifestacji swoją flotą na Morzu Bałtyckim i Morzu Czarnym przeciwko Rosji. Ten memoriał, no cóż, spotkał się z lekceważeniem. Pokazał wtedy Margrabiemu Wielopolskiemu Palmerston Że trudno liczyć w takiej sytuacji Jak polskie powstanie na pomoc Zachodnich mocarstw To punkt, który daje do myślenia Na pewno Wielopolskiemu Na zachód nie bardzo możemy liczyć Dobra leśna straż Dobry podjazd nasz My wrogowie dziś zaknuty, Uszyjemy tęgę buty Kosolunie w twarz, kosolunie twarz. Czy po doświadczeniach misji brytyjskiej Wielopolski znalazł odpowiedź na pytanie, na kogo Polska może liczyć, kto Polsce pomoże? Wielopolski pisze w 1831 roku jako publicysta, co prawda anonimowo, na łamach umiarkowanego, można by nawet powiedzieć lekko konserwatywnego, Pisma Polak Sumienny, bardzo interesującą czteroczęściową odezwę do konserwatywnych Rosjan. Ten tekst zatytułowany Polska Rosja i rodzina Mikołaja. Opiera się na założeniu, że Rosjanie także są niezadowoleni z rządu, który nad nimi panuje, że ten rząd, który zaszczepia im obce, europejskie, zachodnie, pruskie w istocie, niemieckie obyczaje, więzi jakoś narodowego ducha rosyjskiego i że powstanie polskie może wyciągnąć rękę do niezadowolonych z własnego rządu Rosjan, ale nie rewolucjonistów, nie Jakobinów, bo ci reprezentują Zachód, zgniliznę rewolucyjną, która zawsze była obrzydliwa dla wielopolskiego ale reprezentują narodowego ducha, takiego, jakiego Wielopolski chciał budzić, czy który chciał ocalić w Polsce. I ta koncepcja okazała się chybiona. Wielopolski chyba stopniowo zrozumie, że nie da się inaczej przeciwstawić Rosjan rządowi rosyjskiemu, Caratowi, jak tylko na drodze rewolucji, a ta była mu obmierzła. A więc, skoro Zachód nie pomoże... Naród rosyjski przeciwko caratowi nie pomoże. Co nam zostaje? Bielopolski po powrocie z misji londyńskiej, oczywiście kiedy powstanie ponosi klęskę, musi opuścić królestwo, ale łatwo uzyskuje możliwość powrotu do kraju, ponieważ właśnie nie był rewolucjonistą, nie podpisał jako jeden z bardzo nielicznych posłów, na Sejm nie podpisał aktu o detronizacji Romanowów w stronę polskiego i dzięki temu od razu może wrócić do Królestwa Polskiego. Paskiewicz pozwala mu gospodarować wielkim majątkiem w ordynacji Wielopolskiej. I tu nadchodzi rabacja galicyjska. Czy będzie dla Wielopolskiego traumatycznym przeżyciem? Wielopolski wtedy pisze właśnie anonimowo, jako szlachcic polski, Jean Tillon polonaise, bo to broszura była w języku francuskim wydana, bardzo ostry tekst publicystyczny krytykujący Austrię i księcia Metternicha jako autora polityki w istocie rewolucyjnej, bo wzywającej do rżnięcia szlachty, byle tylko zachować stan posiadania Imperium Habsburskiego. A więc na Austrię też nie możemy liczyć. Skoro nie możemy liczyć na Austrię, nie możemy liczyć na naród rosyjski, nie możemy liczyć na zachód, jeżeli nie jesteśmy rewolucjonistami, nie chcemy sami porwać chłopów do walki, zostaje nam ugoda z Rosją. To jest droga wielopolskiego właśnie do myśli, którą zaczyna wyrażać, kiedy kończy się epoka Mikołaja i nowy car, Aleksander II, obiecuje złagodzenie kursu, bardzo ostrego, wcześniej brutalnego kursu wobec Polski. Margrabia Aleksander Wielopolski, realista czy zdrajca. Dziś odpowiedzi na to pytanie szuka gość audycji profesor Andrzej Nowak. Historia żywa. Margrabia Aleksander Wielopolski wchodzi do wielkiej polityki, bo w kwietniu 1861 roku staje na czele nowo powołanej Komisji Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w Królestwie Polskim. Jest już dojrzałym i doświadczonym człowiekiem i ma plan na to, jak pogodzić carską Rosję z Polakami. Wielopolski rzeczywiście przez kilka lat przed 61 rokiem przygotowywał się koncepcyjnie do tego, przedkładał kolejne memoriały, w których starał się przekonać swoich rosyjskich adresatów do tego, że wystarczy uporządkować sprawy polskie w sposób zaplanowany, który stopniowo odciągnie klasy, warstwy posiadające od jakichkolwiek pokus walki niepodległościowej, spisków, ustabilizować sytuację przez stworzenie także klasy średniej. To odciągnie także Żydów mieszkających w Polsce od wyraźnie pociągającej wielu z nich wtedy pokusy współpracy z ruchem niepodległościowym. A wreszcie odgórne reformy sprawy chłopskiej zapobiegną ewentualnej rewolcie społecznej takiej, jaką Wykonano w Austrii, w Galicji w roku 1846. To był spójny program, który przekonał władze rosyjskie w Królestwie Polskim w momencie, kiedy te zaczęły tracić grunt pod nogami, poczuły, że chaos kolejnych wystąpień, żądań polskich, wysuwanych wtedy pod adresem Rosji, pierwszych manifestacji, jest nie do opanowania. I to jest moment rozpoczęcia tej politycznej kariery przez Wielopolskiego. W kwietniu przedłożył do podpisu namiestnikowi generałowi Gorczakowowi opracowaną przez siebie tzw. ustawę o zbiegowiskach. Ta ustawa dopuszczała użycie siły zbrojnej wobec ludności cywilnej. To dość brutalny pierwszy krok na rozpoczęcie urzędowania. Krok wymierzony przeciwko swojemu narodowi. Tu właśnie można od razu postawić drugie ważne pytanie dotyczące Wielopolskiego, a mianowicie pytanie o realizm. Pani na początku naszej audycji powiedziała o tym, czy można uważać Wielopolskiego za realistę. Myślę, że Wielopolski pod jednym względem realistą nie był nie znał dobrze swojego narodu. Nie wiedział o tym, że reprezentantem tego narodu może być ktoś taki jak Romuald Traugut. Człowiek, dla którego honor, sprawa narodowa od pewnego momentu jego życia, będzie absolutnie najważniejsza. Takich ludzi było dość, by nie dać się podporządkować zimnym skądinąd kalkulacjom, które chciał narzucić rzeczywistości wielopolski I to doświadczyło go w momencie, kiedy zaczyna swoją działalność jako dyrektor Komisji Rządowej, bo to był koniec marca, mm -hmm. tak, kiedy tę nominację otrzymał, a w kwietniu dochodzi do tragedii. Spanikowana rota carskich żołnierzy pod Zamkiem Warszawskim otworzyła ogień do Polaków, którzy protestują przeciwko prowokacji. Dochodzi do masakry na placu zamkowym. Tak, powodem tego wystąpienia masowego, a potem całego nieszczęścia było to, że Wielopolski nakazał rozwiązanie Towarzystwa Rolniczego. Było symbolem dążeń do ostatecznej niepodległości. No i odpowiedzią na to były masowe manifestacje i panika żołnierzy rosyjskich, która zakończyła się Ogromną masakrą, 100 do 200 osób, jak niektórzy szacują, padło, a Wielopolski zostałby już wtedy rozszarpany przez tłum, gdyby nie uratował go niejaki doktor Tytus haubiński, którego kojarzymy z zasług dla Zakopanego. Pozwolił po prostu wsiąść do swojego powozu wielopolskiemu, bo wielopolski pobieg tam, próbował ratować sytuację. Wielopolski oczywiście nie chciał żadnej masakry, no ale nic nie mógł zrobić. Zgadza się, ale nie zaprzestał kontynuacji swoich reform, kontynuacji swojej wizji. To niektórzy oceniają przychylnie, na przykład w książce Wojciecha Karpińskiego i Marcina Króla, sylwetki polityczne XIX wieku. Można przeczytać pochlebne opinie na temat Wielopolskiego i jego reform w zakresie i szkolnictwa z językiem polskim. Przecież doprowadził do powstania szkoły głównej w Warszawie. Uniwersytet został zamknięty jako reperkusja po powstaniu listopadowym. No i zdecydował się na uwłaszczenie chłopów. Nadał prawa Żydom. Działał na rzecz organizacji ustroju administracyjnego. To wszystko jednak nie przysparzało mu poparcia wśród społeczeństwa, bo nie znał własnego narodu, jak pan powiedział, tak można to tłumaczyć. Na pewno, ale rzeczywiście trzeba ocenić z maksymalną rzetelnością ten drugi etap politycznego projektu wielopolskiego, który następuje już w roku 1862. Wielopolski wyjechał po swojej pierwszej klęsce do Petersburga, a raczej został tam wezwany przez cara Aleksandra II ale umiał wejść w to środowisko petersburskie jako człowiek niezwykle inteligentny, by carowi przedłożyć swój bardziej zaawansowany, ten właśnie, który pani przed chwilą wymieniła, program. I tu właśnie pojawia się pytanie, no ale czy wszyscy się na to godzili? Wielu on odpowiadał. Nie można powiedzieć, że Wielopolski był całkowicie samotny, ale część pozostawała, na tym stanowisku, które kiedyś reprezentował Mochnacki i które wciąż było doktryną polskiego ruchu niepodległościowego. Nie ma Polski bez Wilna, Grodna, bez ziem zabranych. Nie można ograniczyć horyzontu swoich aspiracji tylko do Bugu na wschodzie. Tam za Bugiem są też nasi rodacy. Wielu tak myślało, zarówno na lewicy, jak i na prawicy. Wśród białych, jak i wśród czerwonych, jak się sami nazywali. I to powodowało, że wielopolski musiał się liczyć, z opozycją radykalnych w szczególności kół, czerwonych, które przygotowywały powstanie. Wielopolski liczył, że przechytrzy swoich opozycjonistów, że sprowokuje ich do niewczesnego wybuchu branką. Ta bramka rzeczywiście przeprowadzona w połowie stycznia 1863 roku sprowokuje wybuch, ale nie był on aż tak Słaby, by bydało się go w dwa tygodnie, jak na to liczył Wielopolski, po krzyku i rządzimy według mojego planu. I tu się przeliczył. Dalej bracia w las, czekać już nie czas. Wszak już żeśmy dość czekali i śpiewali i płakali. Knutowano nas, knutowano nas. Wybuch powstania styczniowego był wyrokiem na Wielopolskiego, który w lipcu 1863 roku otrzymał dymisję. Wyjechał z Polski. Porażka. Czy tak się czuł? Wielopolski żył jeszcze dość długo, choć ciężko chorował. Zamieszkał w Dreźnie. Umarł dopiero w roku 1877 przed śmiercią jego córka spisała podyktowaną przez niego ostatnią wolę testament polityczny adresowany do wielkiego księcia Konstantego Mikołajewicza, politycznego, można tak powiedzieć, towarzysza pracy W Warszawie w 1862-1863 roku i towarzysza niedoli, bo wielki książę Konstanty, zwolennik ugody na mniej więcej takich warunkach, jaką proponował Wielopolski, przegrał razem z Wielopolskim. Wielopolski do końca życia, czego świadectwem jest właśnie ów testament odnaleziony przez mojego kolegę z Uniwersytetu Jagiellońskiego w archiwum w Rosji niedawno, Wielopolski do końca życia wierzył w to, że ten program był realny. I tu właśnie pozwolę sobie na koniec omawiania jego sylwetki na jeszcze jedną uwagę. Jego brak realizmu polegał nie tylko na niedocenieniu tego, że Branka, że decyzja o rozwiązaniu wcześniej Towarzystwa Rolniczego sprowokuje opór większy niż zakładał, że liczniejsi i bardziej zdeterminowani będą ci, którzy chcą więcej, którzy chcą pełnej niepodległości. Ale zupełnie nie rozumiał, nie poznał paradoksalnie Rosji, lekceważył Rosję. To jest wielki błąd tych, którzy chcą się oprzeć na Rosji, licząc, że ją łatwo przechytrzą, że będą mądrzejsi od cara i jego doradców. Wielopolski popełnił ten błąd. Wielokrotnie przywoływał pan już Romualda Trauguta, rocznik 1826. Traugut urodził się na terenie Białorusi. Duży wpływ, jak podkreślają jego biografowie, na jego patriotyczne wychowanie miała babka. Chciał zostać inżynierem dróg, no ale się nie udało i zdał egzamin na Junkra do Saperu w roku 1844 i już niebawem walczył na Węgrzech podczas Wiosny Ludów, potem walczył z Turkami, a służbę w Wojsku Carskim zakończył w 1862 roku jako podpułkownik. Czy zapowiadał się wtedy na przyszłego dyktatora powstania styczniowego, w którego zwycięstwo nie wierzył i nie przyłączył się do walki, dopiero zrobił to później. Traugut wybrał ścieżkę kariery zawodowej, taką jak wielu set, a może wiele tysięcy nawet młodych ludzi z polskich rodzin szlacheckich w Imperium Rosyjskim wybierało, stając wobec trudnego dylematu życiowego, a mianowicie perspektywa ubóstwa, czy wybór tej kariery, do której szlachta zazwyczaj zawsze była przygotowywana, służby wojskowej, także wielu późniejszych dowódców Powstania Styczniowego, choćby Zygmunt Padlewski, Józef Hauke bosak to byli wybitni oficerowie rosyjskiej armii. Szkolenie się w zakresie umiejętności wojskowych było jednym z elementów wychowania patriotycznego, które jak pani wspomniała wyniósł z domu Traugut przede wszystkim od swojej babki Justyny Błockiej. Ta rodzina matki Trauguta paradoksalnie odsyła go wstecz aż do carów szujskich, z których ta rodzina miała się wywodzić. Natomiast po ojcu dziedziczył traugut nazwisko przypominające tradycje saskich oficerów a jednak z tej mieszanki, można półżartem powiedzieć, rosyjsko-saskiej tworzyła się najbardziej patriotyczna rodzina. Dylematem niewątpliwie było posłanie oddziałów, których służył Traugut, do tłumienia powstania węgierskiego w 1849 roku. Może warto tu przypomnieć, że błonia krakowskie, które pamiętamy z kolejnych pielgrzymek papieskich, w roku 1849 oglądały największą w historii paradę wojskową. Pożegnanie ogromnych armii rosyjskiej, która maszerowała wtedy na Węgry przez cara Mikołaja. Może gdzieś tam był już wtedy Romuald Traugut. Łatwiej mu było paradoksalnie może zaangażować się w następną wojnę, której jego kolegą z armii był Lew Tolstoj. To była wojna krymska i oblężenie Sewastopola. Wtedy mógł czuć po prostu potrzebę obrony kraju, z którym może się nie identyfikował, ale który został na swoim terenie zaatakowany przez wojska koalicji zachodniej, to znaczy Francji, Wielkiej Brytanii i Włoch, wspierających Turcję przeciwko Rosji w latach 1853-55. Ta wojna, podobnie jak poprzednia, czyli tłumienie powstania węgierskiego, przynoszą Odznaczenia wojskowe pozwalają mu kontynuować tę karierę wojskową w bardzo dogodny sposób, bo aż w Petersburgu w końcu lat 50. To jest także czas, kiedy Traugut szuka szczęścia rodzinnego bierze ślub z córką jubilera warszawskiego, Anno Emilią Pikel. To szczęście nie było mu długo dane, bo jego żona zmarła, zmarło także jego synek i córeczka. Wszystko to się zbiegło w latach 1859-60 i było ogromną tragedią. Trauguta podźwignął się po jakimś czasie, zawarł kolejny związek małżeński z wnuczką brata Tadeusza Kościuszki żoną Romualda Trauguta, staje się w roku 1860 Antonina Kościuszkówna. I to szczęście rodzinne splata się z wyzwaniami życia publicznego. Wiedząc o tych napięciach o walce toczonej już wtedy w Królestwie przez manifestantów przeciwko caratowi, o tych manifestacjach, które tłumiły wojska carskie w Warszawie, Traugut składa, jak wielu innych oficerów polskiego pochodzenia, podanie o dymisję i zostaje zwolniony z armii rosyjskiej. Nie chce służyć w armii, która może tłumić niedługo polskie powstanie. I w stopniu podpułkownika przechodzi na emeryturę w roku 1862. Traugut nie przystępuje do powstania styczniowego od razu. Dopiero po jakimś czasie, ale zastanawiające jest, że w sytuacji, która pojawia się w październiku 1863 roku... Decyduje się jednak zostać dyktatorem powstania, kiedy powstanie zaczyna wygasać, a on jest traktowany jako ostatnia deska ratunku. Czy wierzy w to, że może jeszcze wszystkich zmobilizować do walki po wielu miesiącach wykrwawiania się? Sytuacja wydaje się przegrana. Może warto wrócić do słów, które często są przytaczane przy okazji akcesu Trauguta do powstania, a mianowicie jego zeznań składanych już po aresztowaniu w X Pawilonie Cytadeli Warszawskiej, gdzie Traugut właśnie to podkreśla, że nie wierzył w sukces powstania i dlatego od razu do niego nie przystępował. Ale to wcale nie znaczy, że nie wierzył w sukces powstania, kiedy do niego przystąpił. Przekonał się w każdym razie, że nie może stać obok i uznał, że musi poświęcić swoje szczęście osobiste, bo to była, to była główna przeszkoda w akcesie do powstania. Przecież miał drugą żonę, miał jeszcze dziecko z pierwszego małżeństwa, miał maleńkie dziecko z tego nowo zawartego małżeństwa z Antoniną Kościuszkówną i miał to rzucić na szale losu bardzo ryzykownego. To była trudna decyzja. Ona przychodzi w momencie, kiedy zwracają się do niego, wiedząc o jego doświadczeniu wojskowym, organizatorzy powstania na Litwie. To powstanie wybucha później, nie w styczniu 1963 roku i w maju dopiero przyłącza się do niego Traugut. Waha się dlatego, że jest przyzwyczajony do kontaktów z wojskiem zawodowym. Trochę dziwne jest dla niego, że ma dowodzić no, zupełnymi amatorami, dyletantami. Poświęca czas szkoleniu swojego oddziału, zanim z decyduje się go wyprowadzić do walki. Te stosunkowo udane starcia, potyczki, które w powiecie kobryńskim, tam gdzie właśnie mieszkał i tam gdzie organizował swoją partię, liczącą zaledwie około 200 powstańców, po tych kilku potyczkach doceniony także jako dowódca polowy, udaje się do Warszawy i tam dostrzegają szansę, jaką jest pozyskanie do współtworzenia na nowo jakby tego wysiłku powstańczego i wysyłają go najpierw do Paryża, by próbował zbadać możliwości skuteczniejszej akcji dyplomatyczno-propagandowej na rzecz powstania. I tu warto przypomnieć, że powstanie styczniowe wtedy, w 1863 roku, paradoksalnie było bliższe sukcesu niż powstanie listopadowe. Nie dlatego, że lepsze było wojsko czy mniejsza dysproporcja polu między powstańcami a Armią Rosyjską. Ta dysproporcja była gigantyczna. W 1863 roku, pod koniec tego roku, na terenie Królestwa Polskiego i Ziem Zabranych, gdzie albo już wybuchło, albo mogło wybuchnąć powstanie, stacjonowało 405 tysięcy regularnego żołnierza rosyjskiego, i w polu było mniej więcej 40-40 parę tysięcy powstańców. A więc ogromna, gigantyczna przewaga zawodowej, dobrze uzbrojonej, świetnie dowodzonej armii rosyjskiej. Ale to, co różniło na korzyść powstanie styczniowe, to sytuacja międzynarodowa w stosunku do powstania listopadowego. Anglia i Francja, inaczej niż w czasie powstania listopadowego, zagroziły interwencją polityczną Rosji i Rosja spodziewała się całkiem realnie wiosną wczesnym latem 1863 roku, że może wybuchnąć nowa wojna europejska o Polskę. To były nadzieje, które odżyły wtedy i które podtrzymywały wiarę w sens powstania, kiedy Traugut się do niego dołączył, kiedy próbował wzmocnić działania na rzecz dyplomatycznego i propagandowego wsparcia w Paryżu. Ale mógł się przydać najbardziej w kraju. Nie był dyplomatą. Spotykał się, co prawda, z kierownikiem dyplomacji polskiej na emigracji księciem Władysławem Czartoryskim, ale jego powołaniem była organizacja wojskowa powstania i umiał to rzeczywiście w momencie, kiedy 17 października 1863 roku zostało to poproszony. Przejąć odpowiedzialność za powstanie, zorganizować chaotyczne, wcześniej bardzo chaotyczne, źle dowodzone działania powstańcze. Projekt bardziej spójny, dający nadzieję co najmniej na przetrwanie do następnego roku i właśnie na ową, odłożoną teraz w czasie, jak na to tylko liczył, Traugut, ale liczyli także i inni polscy powstańcy interwencję dyplomatyczną albo może nawet militarną Zachodu. To były racje, które przekonywały Trauguta do bardzo energicznych działań jako dyktatora od 17 października 1963 roku. Celem jedynym i rzeczywistym powstania naszego jest odzyskanie niepodległości i ustalenie w naszym kraju porządku opartego na miłości chrześcijańskiej, na poszanowaniu prawa i wszelkiej sprawiedliwości, udzielając obywatelom należytą swobodę, bez naruszania powagi i prawdziwej siły, jaka się władzy najwyższej strzegącej porządku i bezpieczeństwa wszystkich należy. Uważając to wszystko za konieczne dla siebie, nie mamy żadnego zamiaru mieszać się do innych, Rozumieć to dobrze, że każdy naród chrześcijański prócz wspólnej zawady społecznej musi mieć rozmaite, oddzielne sobie właściwe instytucje. Po upadku kolejnego rządu narodowego, tym razem Czerwonych, Trałgut stanął na czele powstania, a jego przywództwo miało mieć charakter Tajny sarska policja uganiała się, bo wiedziała, że musi być ktoś, kto tym wszystkim dowodzi i długo jej nie udawało się znaleźć tego kogoś, a Traugut mieszkał na Powiślu, na ulicy Smolnej i wynajmował pokój u byłej aktorki Heleny Kirkorowej i kiedy nocą zapukała policja, on z takim stoiskim spokojem powiedział to już. Liczył się z tym, że taki będzie finał? Może warto zastanowić się na czym polegał fenomen Trauguta. Myślę, że na połączeniu dwóch elementów. Po pierwsze na jego zdecydowanie wojskowej postawie. Nie był gadaczem, nie był demagogiem, tak jak wielu jego poprzedników w roli powstańczych naczelników. Jednocześnie narzucający niejako swoją powściągliwością, swoim wymownym milczeniem posłuch, autorytet. Umiejętność organizowania ludzi do wysiłku przekonywała jego podwładnych, bo nie miał współpracowników, nie stworzył nowego rządu, tylko stał się dyktatorem. Tworzyła nadzieję, że uda się. Byli już powstańczy dowódcy, którzy okrzepli w tych walkach, wykazali, że są lepsi od innych, którzy wszystko zmarnowali, nie potrafili dowodzić. Ci, którzy przetrwali do końca 1963 roku, to byli najlepsi. Można wymieniać te projekty przekształcenia, powstania w bardzo zorganizowaną, zhierarchizowaną strukturę, podzieloną od batalionu przez pułki do dywizji, aż do tego najwyższego szczebla korpusu, cały sposób werbowania tych wojsk, finansowania. Przypomnijmy, że w momencie, kiedy podawał się do dymisji Margrabia Wielopolski zastał w kasie, którą dysponował, brak 24 milionów złotych. Ogromne ilości pieniędzy zostały wyprowadzone z kasy, nazwijmy to tak, państwowej, na rzecz powstańców. A więc była możliwość i zaopatrywania tych żołnierzy w broń i przede wszystkim była ogromna wola i energia dyktatora, by ten wysiłek, był poprowadzony w sposób dający szansę sukcesu w przyszłym roku, czyli w 64., a mianowicie powołał specjalne instytucje, które miały zajmować się ochroną chłopów przed nadnożyciami ze strony powstańców i zarazem realizacją ogłoszonego przecież przez powstanie od samego początku uwłaszczenia chłopów, niezwykle ważnego dla przyszłości sprawy narodowej. To nie była tylko wojskowa postawa. To był także potwierdzany przez wszystkich, którzy się z nim wtedy stykali, choćby Eliza Orzeszkowa, która przewiozła go z kobryńskiego powiatu do Królestwa Polskiego, za co jej mąż, pan Orzeszko, zapłacił konfiskatą majątku. Orzeszkowa i inni, którzy się stykali z Traugutem wtedy podkreślają, że emanowała od niego niesłychanie silna charyzma. Człowieka, który wierzy w sprawę narodową, który żyje nią bez możliwości uczynienia kroku wstecz. To był człowiek przesycony tą wiarą w ostateczny sukces sprawy narodowej. Wierzył w to i mówił o tym także przed komisją śledczą w dziesiątym pawilonie już po aresztowaniu. Łączył to także z bardzo silną wiarą katolicką, że to jest także idea, którą wspiera plan opatrzności Bożej, a w związku z tym jego ofiara która polega na tym, żeby jak najlepiej zorganizować te siły powstańcze, na pewno nie pójdzie na marne, nawet jeżeli pójdzie na szubienicę. Traugut miał nadzieję przedłużyć walkę co najmniej do wiosny 1864 roku. Został aresztowany w kwietniu 1864 roku, ale Traugut miał nadzieję na zmianę sytuacji międzynarodowej i pomoc ze strony Francji. To także utwierdzało go w przekonaniu, że jego decyzja była słuszna? Na pewno wierzył w to, tak jak ówczesny kierownik aparatu spraw zagranicznych rządu powstańczego Władysław Czartoryski, że przetrwanie powstania, zorganizowanie go, uczynienie z niego siły bardziej efektywnie wiążącej armię rosyjską może urealnić tę interwencję w roku 1864. Słusznej sprawie. A koniec był okrutny, bo rankiem 5 sierpnia 1864 roku w pobl... W bliżu warszawskiej Cytadeli ustawiono pięć szubienic. Generalnie rozstrzeliwano w takich sytuacjach. Tutaj powieszono przywódców powstania styczniowego Trauguta, Krajewskiego, Toczyskiego, Żulińskiego i Jeziorańskiego. Egzekucję obserwował 30-tysięczny tłum. Ludzie śpiewali święty Boże, kozacy nie interweniowali. Koszty powstania. Czy, tak jak mówił wybitny historyk i znawca powstania styczniowego, profesor Kieniewicz, oceniając to wydarzenie najdłużej trwające, najbardziej masowe, a jednocześnie najbardziej krwawe, że załamał się system trzymania Polski w niewoli rękoma Polaków? Skutki powstania styczniowego rzeczywiście będą budziły dyskusje pewnie jeszcze długo. Ale warto przypomnieć parę kwestii. Przed powstaniem styczniowym z Ziem Królestwa Polskiego władze rosyjskie wybrały w ciągu kilkunastu lat ponad 200 tysięcy rekrutów. Wróciło do Królestwa Polskiego 25 tysięcy. 175 tysięcy ludzi najczęściej zmarło albo zginęło w służbie imperium rosyjskiemu, w podbijaniu kolejnych narodów w Azji Środkowej najczęściej. To jest skutek braku powstania, niepowstawania. To, że płacono podatki na rzecz państwa, które nie służyło polskim interesom, doskwierało obywatelom nieistniejącej, ale w sercach przechowywanej Rzeczpospolitej. To były motywy, które wspierały decyzję o powstaniu. Skutki powstania były takie, że... Oczywiście można powiedzieć 38 tysięcy wywiezionych na Syberię, kilkanaście tysięcy zginęło w walce. Ponad tysiąc zostało rozstrzelanych lub powieszonych. A więc ogromna hekatomba i na kilkadziesiąt lat właściwie zamarcie dalszej zbrojnej akcji niepodległościowej. Ale przecież pamiętajmy o dwóch skutkach tego powstania. Jeden to jest najbardziej korzystne uwłaszczenie chłopów. Przeprowadził je car, ale przeprowadził je dlatego, że musiał rywalizować z programem ogłoszonym już przez powstanie. I dlatego chłopi, inaczej niż w Rosji, mogli przejść te dwa szczeble od chłopa pańszczyźnianego, który nie ma świadomości narodowej rozwiniętej, do świadomego Obywatela tej samej historycznej Rzeczpospolitej, o której opowiadano mu, przywołując takie postaci jak Traugut, jako tych, których trzeba teraz czcić w naszej historii. Historia żywa Eliza Orzeszkowa i Maria Konopnicka, przyjaciółki i emancypantki będą bohaterkami kolejnej audycji.